Cześć, cześć, nazywam się Jakub Krzemiński. A ja Norbert Marek i witamy Was wszystkich dzisiaj w. Oso Drzewie. Dzisiejszy odcinek będzie na temat pewnego wydarzenia, które miało miejsce parę dni temu nie, wczoraj, wczoraj, wczoraj. wczoraj. 24 maja. 24 maja roku 2015 tak. miało miejsce bardzo ważne wydarzenie. Wydarzenie, które w sposób definitywny zmieni Polskę. Ktoś mnie wziął i zrozbawił! Ja przepraszam, oczekuję odrobiny powagi od Ciebie, Jakowie. A mianowicie w 24 maja były wybory prezydenckie, a konkretnie ich druga tura. To się na zmienia. Oczywiście, że tak. No, wszystko się teraz zmieni w tym momencie. Całe państwo polskie się odbuduje. No i będzie tak dużo zmian, że Polacy zaczną wracać do Polski. Stanowczo. Pytanie tylko, czy wracać na stałe, czy po swojej rodziny. Tego już nie wiemy, ale to. Już... Ale będą wracać. Ale będą wracać. Tak, to, to jest wiemy. ważne. No, ja jestem bardzo zadowolony. Wiesz co, może nawet nie sam fakt z wczorajszych wyborów mnie tak bardzo zaciekawił, tylko to, co się działo dzisiaj, w poniedziałek. Zaraz po wstaniu rano o godzinie 8, wszedłem w internety, myślałem, że to jest Facebook, a ja tam zobaczyłem otchłań. A co w tej odchłanie się działo? Zapytasz. Oj, nie wiem, co się działo w swojej otchłań internetowej, w mojej się też działo bardzo dużo. No, co drugi człowiek chce wyjeżdżać? A co drugi? Dostanie podwyżkę o tysiąc złotych. O tysiąc złotych, za co? O tysiąc złotych, jak to za co? Za nowego prezydenta, lepszego, a jak niektórzy myślą, gorszego. Tak bywa. To jest jakaś różnica między nimi? No, Czy no Nie widzę. Jeszcze jak była, była sytuacja, kiedy jeden z nich miał wąsy z tych kandydatów, to można było ich odróżnić. Tak. Chociaż chyba wiekiem się różniło. Możliwe. No i jeden wiek. ma córkę. No, możliwe, tak. A... Kurde, właściwie to... Czy Komrowski ma jakiekolwiek dzieci? Nie, nie ma nie, chyba dzieci, nie, nie bo ostatnio skupiamy. były jakieś problemy z jego synkiem. Nie nie skupiajmy się może na tym, tylko przejdźmy do samego meritum, do rzeczy, która nas tutaj sprowadziła, a mianowicie do tego, że nic się nie zmieni. <laughs> nic się nie zmieni. Chociaż niektórzy myślą, że będzie źle, będą gromy z nieba w nich spadać. Centura, ABW, CBA, CBS i teraz następne CBA, tylko że jeszcze groźniejsze, które będzie coraz większość plaków mogło wziąć za ry i Rzucić. Do kościoła! Otrwali. Do kościoła! <ś cray rosy jamais> Bo tak będzie. Nie do kościoła? A gdzie? No a gdzie może gdzie mogą katofaszyści rzucić zaryj biednych Polaków uci ucieśnionych? Kościół, szkoła, strzelica. Nie, wydaje mi się jednak, że mogło być gorzej stanowczo mogło być gorzej, jednakże tak jak już w poprzednim odcinku, gdy rozmawialiśmy o wyborach prezydenckich, o pierwszej turze między panem Andrzejem D a panem Bronisławem K nie ma najmniejszej różnicy programowe, jeden chce trochę więcej religii w szkołach, drugi chce trochę mniej religii w szkołę, a jeden bo stwierdzi, że jest trochę bardziej patriotyczny, drugi twierdzi, że może jest trochę bardziej europejski i że flaga europejska jest tak samo ważna jak flaga polska, jeden nie ma wąsów, drugi też już też nie ma wąsów więc różnice są może kosmetyczne co jest za to ważne? Ważne jest to, że tak jak już powiedzieliśmy, nic się nie zmieni. Jeżeli ktokolwiek z Was liczy na to, że cokolwiek się zmieni, no to się przeliczy. Jedyna zmiana, która może faktycznie nastąpić, to zmiana kosmetyczna, która już miała miejsce, a mianowicie to, że jeden z nich dla niektórych może być przystojniejszy, może ciut młodszy, może ciut bardziej wizualnie, reprezentatywny. Ale co oprócz tego... No, chyba nie. nie wiem, ja i tak cały czas się upieram, że... Sam fakt, że tutaj jest w tej chwili prezydentem. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Jest, ale e, będzie prezydentem. Jeżeli dożyje. Jeżeli dożyje. To... Tak. I y, y, kurde, wylecie mi wątek przez ciebie. No właśnie to o to chodziło, jak wiecie. Tak. Ponieważ... Cho nie, chodzi mi o to, że po prostu on może y, robić, y, nie wiem, mniej obciachu na scenie międzynarodowej. Tak mi się wydaje przynajmniej. Chyba, że to było tak rozmuchiwane przez e, interne, internet, że Komorowski popełniał tyle gaf, nie umie się, po, nie umie się podpisać i tego typu rzeczy, prawda? To może nie tylko przez internet, nie? Może nie tylko przez internet, może przez te, tych wszystkich e, spiskowców. Przez tych... kondominium rosyjsko-niemieckie pod Ale... zarządem powierniczym. Ale nie, co ty mówisz? Przecież to oni są tym kondominium. A, okej, okay, to <grym> prawda. Co już gubię się w tym wszystkim, czasami gubię, tak. to żeby było jeszcze... Jeszcze jedna rzecz, no ja tym razem nie byłem w wyborach, nie oddałem swojego głosu w drugiej turze wyborów, bo nie mógłbym z czystym sumieniem oddać głosu ani na jednego, ani na drugiego kandydata. A sztucznie w frekwencji ani jednego, ani drugiego nie będę podbijał, żeby ten przypadkiem nie mógł się chwalić, że o tyle milionów ludzi głosowało na mnie. O, frekwencja była duża, o jestem prezydentem wszystkich Polaków. Nie, nie jesteś prezydentem wszystkich Polaków, przynajmniej nie moim. Hmm. Na tym ty jakby pochwal się. No, ja ja wiesz, głosowałem nie. na Dudę, no i co z tego? Kwestia jest taka. myśli, że Duda-Duda to się uda? Yy, uważam, że z, dwo z dwojga złego, jak to mawiają, to według mnie lepiej Dudę. Dlaczego? Dlatego, że jeszcze się nie nachapał. <głosy> na przykład, nie? nie nachapał się. No nie wiem, czy widziałeś statystyki tego, ile zarabia. Znaczy, no, żeby było jasne. Według mnie i prezydent, i posłowie, i cała reszta takiej hołoty... Powinna zarabiać na tyle dużo, żeby się nie dało albo było ciężko ją skorumpować. To by mogło dużo ułatwić w wielu kwestiach. Więc ja nie zaglądam komuś do portfela. Jeżeli ktoś pracuje, wykonuje ciężką pracę, bądź też mniej ciężką, ale pracę efektowną i efektywną, która przynosi realne skutki i realne zmiany w kraju, to uważam, że powinien zarabiać i to nie mało. Jednakże ten argument do mnie nie przemawia. No dawaj, dawaj. Ale nie, no to wiesz, kwestia jest taka, mówię. Według mnie, choćby nawet zaryzykować, że... Osoba, o której tak naprawdę nic nie wiadomo, prawda? Czy wiadomo, że, jest z że był w Unii wolności no właśnie Bronisław Komorowski tak. i że pochodzą z tego samego pnia politycznego. Tak. To tylko tyle, co mi wiadomo, prawda? Tam jeszcze wiadomo, że miał jakieś przemówienie, jak była afera z Amber Gold, i się bardzo dopierniczał do Platformy i kilka innych rzeczy. Czyli tak, żeby podsumować, jakby Twoje przesłanki do głosowania, tak? Nie wiadomo nic o tym człowieku za bardzo. Tak, po prostu. Jest w miarę młody, no jakoś tam się prezentuje, może, no, nie wiem, bardziej się podoba niż Komorowski, w takim sensie, że jest bardziej reprezentatywny według Ciebie. Pochodzą z tego samego dnia politycznego. No i w miarę ponoć może zna polską gramatykę i ortografię. No. To tyle, tak? To, to jest już tak o wiele więcej niż Komorowski. Prawda? <grych> Ja w tym momencie starałem się co najmniej z sekundami ciszy uczcić tą chwilę i uczcić jakby sposób myślenia Jakuba. Także proszę, Jakubie, może nie odliczaj, ale masz dzisiaj. Nie, po prostu y, ja uznałem, że lepsze jest żeby sobie teraz on tam zasiadł. Trochę się może zmienić, nie wiadomo ile, ale przynajmniej wiemy, co po, po Komorowskim wiedzieliśmy, co, na, na co go stać. Tyle. 10 sekund minęło chyba. No właśnie minęło, bo skończyłem także. No. Teraz zastanówmy się chwilę, jakby gdzie była alternatywa podczas tych wyborów, przynajmniej drugiej tury. Jakbym poszedł głosować w tym skreśle jednego, drugiego kandydata, zdobyłbym dwa X, żeby głos był nieważny dla samej pewności, że nie można go podrobić. Ale z jednej strony mamy człowieka, który wywodzi się obecnie z platformy obywatelskiej, wcześniej z Unii Wolności. Człowieka, który ma jakieś dziwne konotacje nie wiadomo, jak tam wygląda jego przyszłość. Z z wojskowymi tymi służbami informacyjnymi z tym w US i całym. Mm -hmm. Nie wiadomo czy współpracował wcześniej ze Zbeczynie, bo jakieś pseud plotki, że miał pseudonim Litwin i że współpracował i nie do końca wiadomo, jaki jest klucz jego decyzyjny, bo decyzje, które podejmował przynajmniej w ciągu ostatnich kilku miesięcy swojej prezydentury, były co najmniej dziwne. Z drugiej strony mamy ciut młodszego człowieka, który pochodzi z rodziny teoretycznie akademickiej, który teoretycznie jest wykładowcą, w tym momencie obecnie nie, ale również był. Mhm. Co więcej, również pochodzi z Unii Wolności, czyli z tego samego dnia politycznego, czyli jakby programowo. W tej sferze może intelektualnej, czy podejście do pewnych konfliktów nie za bardzo ci się panowie różnią. Obecnie znajduje się w Prawie i Sprawiedliwości, gdzie za nim stoi również kilka ludzi, za którymi ja na przykład nie przypadam. tutaj jeden pan z nazwiskiem na M, który ma co najmniej szalone oczka. Co więcej można nim jeszcze powiedzieć, w kampanię prezydencką... Ej, ej, ej, ej, ej, ej ale wiesz, troty to ty szanuj. O, oczywiście, że tak i nie wiadomo do końca jak będzie wyglądała jego prezydentura ok, można mówić, że będzie bardziej reprezentatywny, że jakiś tam poziom sobie reprezentuje, ale zanim pojawia się kilka kolejnych pytań kampania prezydencka i między innymi przynajmniej, przynajmniej jedna mogłbym śmiało powiedzieć, że dwie debaty, w których brał udział, wskazują wyraźnie, że Cały Bał czas się. prowadzony przez sztab wyborczy. Bał się, możliwe, nie wiem. Było po nim widać, że przynajmniej oglądałem tą pierwszą debatę, gdzie był on Komorowski, to <śmiech> nie miał tej pewności siebie, gdy odpowiadał. I kolejna rzecz jest taka, że widać wyraźnie, że przynajmniej na tych początkowych etapach kampania, także w tej pierwszej, gdzie było jeszcze 10 kandydatów, w mhm. debacie i te, w tej pierwszej, między dwoma już kandydatami, którzy przeszli do drugiej tury, widać wyraźnie wpływ jego sztabu wyborczego. No i tutaj pojawia się seria pytań, skoro nie, nie do końca jest decyzyjny. No wiadomo, nie jest ekspertem od marketingu, od public relations, od swojego wizerunku, więc trzeba się słuchać ekspertów, którzy mogą pomóc coś realnie osiągnąć. Ale z drugiej strony brakuje też takich no, przysłowowych jajec, braku pokazania siebie. Skoro nie jest pewne podczas debaty prezydenckiej, to jak ma być pewne podczas podejmowania decyzji? Więc tutaj wybór, jak dla mnie, jest tylko iluzoryczny i w drugiej turze nie było żadnego kandydata, na którego mam w czystym sumieniem oddać głos, bo jeden i drugi jest po prostu niejaki no tak, w trochę inny sposób. Tak. Jeden z nich na pewno by wygrał. No. Tylko trzeba zadać sobie ważne pytanie w duchu. Czy wolimy jednego, czy drugiego? I to już jest w tej chwili za późno, żeby jakoś bardzo to rozkminiać, ale z drugiej strony można się teraz w duchu cieszyć albo To no, mi się nasuwa jeszcze jedno pytanie. Dlaczego nie padło pytanie o właśnie o WSI. Dlaczego nie padło pytanie skierowane bezpośrednio do jeszcze obecnego prezydenta, pana Bronisława Komorowskiego, o właśnie jego współpracę z tamtymi służbami, bo przypominam, że jako jedyny członek Platformy Obywatelskiej... Tobie, tobie chodzi o debatę, tak? Tak, o debatę. To ja tu mam bardzo proste rozwiązanie, ponieważ się po prostu dogadali. Prawda? Mówimy, nic się nie zmieni. Prawda jest taka, że najprawdopodobniej właśnie nic się nie zmieni. Dlaczego? Bo najprawdopodobniej za obiema osobami stoją te same Jakieś siły osoby, polityczne. siły. Co samo. więcej, można jakby zaobserwować teraz, <śmiech> to podział narodu dalej trwa. Żeby było jasne, to, co się uskutecznie przez ostatnie co najmniej 10, może 15 lat na polskiej scenie politycznej, to jest wyraźne dzielenie naszego narodu i jego permanentne osłabianie. Mhm. To znaczy rozbijanie go na dwie frakcje, dwie frakcje, które nie do końca się ze sobą dogadują. Jakby ten nitka sporu, ten jakby drobna rzecz, to są właśnie te drobne, ogień całego sportu to są właśnie te drobne rzeczy, które nie, nie są kluczowe w żaden sposób, nie są konstytutywne, tylko są rozmuchiwane cały czas i jakby ten konflikt cały czas jest podgrzywany. I właśnie o to, od czego dzisiaj zaczęliśmy, prawda? O tym, co się nawet działo na tym dzisiejszym, na tym dzisiejszym Facebooku, prawda? Te wpisy, dziesiątki wpisów tak. ludzi, którzy się wyprowadzają z Polski, wylatują, bo boją się palenia na stosie, boją się do tego. Rozwalił mnie jeden wpis, który gdzieś zobaczyłem właśnie w internetach, na portalu Facebook, gdzie kobieta pisała, że drogie koleżanki, teraz trzeba iść szybko do apteki, wykupić tabletki antykoncepcyjne, wykupić różne inne środki. Trzeba się zabezpieczać, bo później tego już nie będzie można kupić, a za posiadanie zostanie się spalonym na stosie. Mhm. Mm Trochę... Co, coś nie halo, trochę mi się wydaje, że pytanie tutaj powinno paść gdzieś wcześniej czy to jakby to jest nierozgarnięcie ludzi czy mają wyprawno na tyle mózg, że myślił, że cokolwiek w tym momencie się zmieni, bo między tak jak już zauważyliśmy, nie, nie ma do po prostu nie, ludzie się nie interesują polityką. Ale polityka interesuje się tak, im jak Tak, wiem o tym tylko, że oni nie zdają sobie sprawy z tego, jak, jak tak naprawdę wyglądają to, to sąby te partie i tak dalej. Ja sobie bym sobie pozwolił przyrównać <gry> troszeczkę siły polityczne do sił fizycznych. Popatrz, tak jak pierwsza zasada dynamiki, co nam mówi, pamiętasz jeszcze z liceum? Że na ciało, ciało no, oddziaływując no, na ciało. No ale to, jeżeli siły działające na ciało, tak, się równoważą albo nie działają no. żadne siły, no. to ciało albo tam się poruszy, tam tym ruchem prostylinnym, albo w ogóle no. coś im nim się nie dzieje. Podobno też jest właśnie z polityką, bo to, te siły cały czas na ciebie działają i na ciebie no, gdzieś tak. popychają. I tutaj wyraźnie widzimy, że ktoś próbuje je równoważyć w sposób sztuczny. W jaki sposób sztuczny, stworzając dwa, jakby teoretycznie. Teoretycznie sprawnie, mają się ścierać. Te, dokładnie, ale się nie ścierają tego z balansu, żeby wszystko stało w miejscu, żeby się nie przemyszało do przodu. Bo gdyby realnie te dwa stronnictwa się ze sobą kłóciły, prędzej czy później który z nich by miał na tyle dużą dominację, że pchałoby w jedną konkretną stronę, wtedy nastąpiłby jakiś ruch. Ale że tak nie jest, to znaczy, że coś się dzieje, że coś jest nie tak. Właśnie, że się coś dzieje nie tam, gdzie się powinno dziać. A może i tak. O. Także, drodzy słuchacze, ja miałbym taką drobną prośbę gdzieś pod tym odcinkiem, też postaram się zrobić ankietę z paroma opcjami pierwsza, to na kogo, na kogo głosowaliście? A, B i C, że nie głosowaliśmy, bądź też z innych przyczyn, bo ja bym osobiście chciał poznać, bo akurat w moje środowisko, w którym ja się jakby zrzeszam, większość ludzi głosowała na Andrzeja Dudę. No. Jak już drugi tury, jeżeli już poszli, tak, bo duża część moich znajomych specjalnie nie poszła na drugą turę wyborów, bo nie, mia nie otrzymała alternatywy, a wyborców pana Bronisława Komorskiego praktycznie nie znam i chciałbym jakby zestawić te dwa fronty i zobaczyć, gdzie jest gdzie klub, gdzie tkwi ja Wisa. właśnie ostatnio dowiedziałem się, że jeden z moich znajomych głosuje, będzie głosował na Komorskiego i pewnie głosował, tak. I w, dzisiaj rano w sumie ogarnąłem właśnie płacz kilku osób wśród znajomych, że się wyprowadzają, bo wygrał Duda. Teraz tak, czym też chcielibyśmy powoli kończyć ten odcinek i do czego was zachęcić może na sam koniec, to Wybory prezydenckie są raz na 5 lat. Tak. Wybory parlamentarne są raz na 4 lata. I wiadomo, jeżeli nie ma różnego rodzaju ustępstw, odstępstw, jakichś dziwnych wypadków, trotyli, brzusz innych dziwnych rzeczy, albo kosod drzew, albo drzewów, no to w takim wypadku warto ten raz na te kilka lat ruszyć swój tuleczek, pójść do tych urn, żeby nie pultać się później, że coś jest nie tak. tak. Bo nie idąc zupełnie głosować, to daje jasny sygnał, że mamy to albo gdzieś, albo nie ma na kogo głosować. W tym momencie nie wiadomo, co jest czym. Co więcej, według mnie osobiście, jeżeli się nie pójdzie tu głosować z tego względu, że się nie chciało, nie ma się prawa do tego, żeby marudzić, bo skoro nie chciało chciało się niczego zmienić, nie miałeś najmniejszej ochoty, no to dlaczego marudzisz, że się nic nie zmienia, skoro sam nie zrobiłeś pierwszego kroku w tym kierunku. Tak, to jest tak samo jak widzimy na ulicy że bandyta atakuje kogoś i nie reagując stajemy po stronie bandyty, prawda? Dokładnie. A więc to, to do czego chcielibyśmy was dzisiaj zachęcić, to to, żebyście na... może już na jesieni w tym roku poszli oddać głos. Ja tutaj nie będę postulował na którą polityczną. Nie, po prostu za... polityczną. zapoznajcie się z programami politycznymi i popatrzcie, co kandydaci danych ugrupowań robią. I nie skupiajcie I... się właśnie na tym bólu, który może wynikać z tego, że ktoś już nie ma wąsów, nie skupiajcie się na tym, że miał tyle fanek, nie skupiajcie się na na tym, że ktoś może być ciut ładniejszy, że ma dobry garnitur, ale skupcie się na tym meritum, na tym, co może sprawić, że życie wasze, waszych dzieci, waszych wszystkich bliskich, w jakiś kluczowy sposób się zmienią, bo na przykład zostaną obniżone podatki, bo na przykład zostanie zlikwidowane obowiązkowe, obowiązkowe składki do ZUS-u. Bo... Albo, albo może, może się zdarzyć tak, że nawet takie trywialne rzeczy, jak wycięcie drzewa na własnej działce, może się okazać, że będzie dozwolone bez Be biorolego. Tak. więc zastanówcie się i skupić na tych rzeczach kluczowych, bo od tego faktycznie zależy życie naszych najbliższych Was, i w cała rzeczywistość, która Was otacza, bo polityka dotyka Was codziennie. Idziecie kupić coś w sklepie, płacicie podatek. Idziecie się napić z bratem, też płacisz podatek. I wygrasz na loterii, też musisz oddać podatek, więc cały czas, krok po kroku, w różnej formie, często nie nazywając się podatkiem, płacisz coś. Podobnie jesteś ograniczany na różnego 100 teraz, za przekroczenie o 50 km na godzinę prędkości, na 3 miesiące zabierane Ci prawo jazdy. Więc takie rzeczy są ważne, no i do tego właśnie chcielibyśmy Was dzisiaj zachęcić, żebyście wyłączyli telewizję, włączyli myślenie, no i ruszyli jesienią szumnie do urny, żebyście nie musieli płakać, żebyście nie musieli wylatywać, wyjeżdżać, wypływać, wy wymachiwać, wyparowywać, ulatniać się z Polski. Tak, dołączam tak. się do tych rzeczy. Także mówił dla Was dzisiaj Norbert Marek, a także Jakub Krzemiński. Do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem.